Każdego roku, gdy w kalendarzu pojawia się kartka z datą 1 listopada i obchodzimy uroczystość wszystkich świętych, podejmujemy w liturgii słowa, refleksję nad zagadnieniem świętości. Chyba każdy z nas, mniej lub bardziej precyzyjnie, potrafiłby powiedzieć, kto zasługuje na miano człowieka świętego. Może w pierwszym odruchu Wskazywalibyśmy na Jego moralną nieskazitelność. Może ktoś inny podkreśliłby zdecydowanie postawienie Boga na pierwszym miejscu w życiu takiej osoby. Jeszcze ktoś wskazał na jej wierność powołaniu, czy heroiczną miłość bliźniego. Na pewno każda z tych opinii jest słuszna, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze inny wymiar świętości. Otóż ludzie, których ogłoszono błogosławionymi lub świętymi Mieli zawsze bardzo trzeźwe podejście do rzeczywistości I wolne od zakłamania spojrzenie na samych siebie Na drugiego człowieka, a przede wszystkim na Boga Zaraz spróbuję wyjaśnić Dlaczego zwracam uwagę na ten wymiar ich człowieczeństwa Jak dobrze pamiętamy kiedy diabeł kusił Ewę, by zjadła owoc z zakazanego drzewa, to powiedział do niej tak. Gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. I tym razem szatan nie kłamał. Kiedy akt grzechu już się dokonał, Bóg sam powiedział... Oto człowiek stał się taki jak my. Co to oznacza? O jakie poznanie dobra i zła chodzi? Otóż Bóg nie poznaje świat tak jak człowiek, który odczytuje rzeczywistość istniejącą poza jego świadomością. Najwyższy poznaje wszystkie byty, stwarzając je. Jest to proces podobny do sytuacji, kiedy pisarz Wymyśla bohaterów swojej nowej książki Gdy na przykład Sienkiewicz poznawał Wołodyjowskiego, Zagłobę czy Kmicica On ich nie odkrywał On konstruował te postacie Tak postępował Bóg wobec całego stworzenia Człowiek przez popełnienie grzechu pierworodnego Porwał się na tę boską wiedzę stwórczą Powiedzmy sobie od razu Nikt z ludzi nie ma możliwości stwarzania czegokolwiek tak jak czyni to Bóg powołując do istnienia coś z niczego ale człowiek może czynić rzecz podobną w wirtualnym świecie swojego poznawania rzeczywistości każdy z nas może w cudzysłowie stwarzać świat to znaczy kreować obrazy i widzieć to co sam będzie chciał oglądać na nasze nieszczęście potrafimy przyjmować to widzenie z najgłębszym przekonaniem o jego realności. Mechanizm ten jest źródłem, jest początkiem wielu naszych tragedii i grzechów. Każdy z nas na co dzień spotyka się z pokusą tego tak zwanego stwarzania świata. Jakże często, na przykład patrząc na samych siebie, Widzimy kogoś godnego największej pogardy. Często mimo, mimo wielu starań, nawet liczne grono osób nam życzliwych nie potrafi nas przekonać, że jest inaczej. Popatrzmy na ludzi dotkniętych chorobą anoreksji. Ważą 30 kilo 40. Patrząc w lustro widzą samą skórę i kości, a są święcie przekonani, że muszą jeszcze schudnąć. Zjawisko zafałszowanego postrzegania świata potrafi zrujnować relacje z bliźnimi, zniszczyć życie rodzinne. Ileż to razy w rozmowie z kobietami, którym rozpadło się małżeństwo, słyszałem słowa – Proszę księdza, mój mąż jest potworem. Kiedy nieśmiało pytałem – To po co pani za takiego człowieka wychodziła? W odpowiedzi często padały stwierdzenia – ale on przed ślubem był zupełnie inny Był niemalże jak anioł Wtedy nie sposób było nie zauważyć No to przy pani stał się taki niedobry I w tym momencie zazwyczaj, zapadała zazwyczaj kłopotliwa cisza A prawda jest taka, że mąż przed ślubem wcale nie był aniołem Ani teraz nie jest potworem Ci małżonkowie zupełnie się nie poznali oni stworzyli wzajemne wyobrażenia o sobie. Niejedna kobieta nie wyszła za mąż, za swego narzeczonego. Wyszła za wyobrażenia o narzeczonym. Problem wirtualnego stwarzania świata dotyczy naszego życia osobistego, rodzinnego, ale także społecznego, politycznego. Jeśli czytam wypowiedź przedstawiciela jednej partii, że jego ugrupowanie chce tylko dobrze i nie ma sobie nic do zarzucenia. A potem to samo mówi jego oponent. Wszystkie nasze decyzje były i są słuszne. To już z daleka widać, że wygląda to niepoważnie. Jak na piłkarskim meczu, gdzie wszyscy, ale to bez wyjątku wszyscy sympatycy jednej drużyny winią za ostre starcie na boisku zawodnika drużyny przeciwnej. A kibice przeciwnika, w stu procentach oczywiście, zupełnie inaczej oceniają to zdarzenie. I setki ludzi jest gotowych na bijatykę, aż do przelania krwi, by dowodzić tego, co, jak mnie mają, widzieli na własne oczy. To zakłamanie, które jest w stanie zawładnąć całkowicie myśleniem człowieka, jego postrzeganiem świata, jego wspomnieniami, Stanowi podstawę największych zbrodni Hitler i jego zwolennicy widzieli w narodzie żydowskim Kategorię podludzi pozbawionych prawa do życia Stalin odmawiał tego prawa tym Którzy nie popierali, popierali komunistycznych pomysłów na przemianę świata I próbowali się im przeciwstawiać Jeden i drugi mieli setki argumentów Za słusznością swojego postępowania Nierzadko argumentów tak zwanych naukowych, bo i w Rzeszy Naukowców nie brakowało i nie brakuje takich, którzy nie odczytują rzeczywistości, ale ją kreują, często na polityczne czy komercyjne zamówienia. Oni naukowo udowodnią to, czego klient lub ideologiczny sojusznik sobie życzy. Mechanizm dopasowywania rzeczywistości do uprzednio określonych założeń stwarza rzeczywiste zagrożenie dla życia milionów istnień ludzkich, jeszcze nienarodzonych. Zwolennicy aborcji, metody in vitro przekonują, że zarodek to tylko tkanka i jedynie potencjalny, a nie rzeczywisty człowiek. Nie potrafią jednak wskazać, kiedy ta tak zwana tkanka miałaby stawać się istotą ludzką i jakie czynniki miałyby o tym decydować a przecież gdyby tak było gdyby nie osoba stawała się osobą to byłoby to najbardziej zdumiewające zjawisko na świecie zapewne poddane licznym i szczegółowym badaniom jakoś nie słyszę by ktoś się do takich prac odwoływał by ktoś już po ukształtowaniu się genomu ludzkiego potrafił wskazać jakąś kolejną, przełomową zmianę w strukturze zarodka. Zwolennicy in vitro i aborcji powtarzają tylko to nie jest człowiek, ale kiedy to coś staje się człowiekiem, co na to wpływa, nie wiemy. Tak oni mówią. Czy kamień może zamienić się w roślinę? Czy trawa może stać się ptakiem? Niektórzy ludzie tak bardzo, tak niesamowicie przestraszyli się dzieci, których wychowanie wymaga rzeczywiście niesamowitego poświęcenia, że zaczęli widzieć w embrionie tkankę, galaretkę. Inni ludzie tak stanowczo chcą mieć swoje własne dziecko, którego przyjście na świat okupione będzie śmiercią innych ludzkich zarodków, iż zaczęli widzieć sens takich stwierdzeń że skoro w świecie mają miejsce naturalne poronienia to można dokonywać sztucznych jakby z faktu, że ludzie spadają czasami w górach ze szlaków wynikało moralne przyzwolenie na popychanie kogoś w przepaść to głównie strach rozpacz porządliwość nienawiść, pycha leżą u podstaw sztucznego kreowania świata Postrzegania kłamstw jako realnie istniejącej rzeczywistości. Nie jeden mąż dostrzegł sens w opuszczeniu żony i dzieci, bo wielką miłością nazwał przesycony erotyzmem romans z koleżanką z pracy. Niejedna żona widzi największego wroga w swoim współmałżonku, a jednocześnie zafascynowana jest do głębi bohaterami telewizyjnego serialu, których nieszczęścia szczerze opłakuje potem po śmierci swego ślubnego napisze z całym przekonaniem na, sarf, na szarfie zdobiącej żałobny wieniec najukochańszemu mężowi żona dlaczego tak często się wydaje że święci nie pasują do świata jakby od niego jakoś odstawali bo tak jest w rzeczywistości z tym, że święci, wierni uczniowie Chrystusa nie dystansują się do świata. Ten został przecież stworzony przez Boga i jest w istocie dobry. Święci i błogosławieni są zawsze znakiem protestu wobec snu, który ludzie tego świata chcą śnić. Nie dają się wciągnąć w usypiające walki, pozorne zdobywanie wielkości. Nie przyjmują od świata bezwartościowych w istocie Zaszczytów, tytułów Nie kłaniają mu się w pas Nie uczestniczą w jego grach i zabawach I dlatego świat często świętych nie lubi Swoją postawą bowiem zakłócają jego sen Kiedyś jeden ze studentów opowiadał mi Jak bardzo podobała mu się pielgrzymka na Jasną Górę Jedna rzecz była tylko dla niego na pielgrzymim szlaków wręcz straszna Poranna pobudka Ten jeżdżący po polu namiotowym O godzinie w pół do piątej samochód A w nim człowiek, który przez tubę Dar się w niebogłosy Wstawać pobudka W pierwszym odruchu byłem wściekły I miałem ochotę go rozszarpać Wspominał mój rozmówca Wielu ludzi za to ma ochotę rozszarpać kościół. Zabudzenie ze snu. Snu, do którego świat pragnie się wygodnie ułożyć. I nie może znieść tego drażniącego przypominania, że antykoncepcja, masturbacja, aborcja, in vitro, wspólne mieszkanie przed ślubem, to są rzeczy złe, że są grzechem. To dlatego wielu ludzi było tak znienawidzonych, wielu świętych było tak znienawidzonych. To dlatego, gdy Chrystus przemawiał, wielu zatykało sobie uszy. On przestrzegał swoich uczniów, że spotka ich to samo. Mówił, ludzie was znienawidzą. Powołanie do świętości to najbardziej powszechne powołanie w Kościele. Jest wezwaniem, by czuwać, nie dać się ukołysać do snu śmierci i grzechu, do Matrixa do kreowania świata według swych lęków i porządliwości. Ta iluzja grozi nam wszystkim. Może jakoś bardziej ludziom inteligentnym, bo oni inteligentniej mogą się sami oszukiwać. Jak się wobec tego przed tym wszystkim zabezpieczyć? Czy jest jakiś sygnał alarmowy, który ostrzeże nas, że niebezpiecznie zanurzamy się w wizualizację świata która jest pochodną naszych skrywanych pragnień. Na pewno takim niepokojącym znakiem jest brak miłości bliźniego, zwłaszcza nieprzyjaciela. Jezus modlił się za swych oprawców. Dobrego łotra na krzyżu obdarował niebem. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko potrafił być naprawdę życzliwy dla tych, którzy dążyli do jego zguby. Chrystus w przypowieści o dobrym Samarytaninie przypominał, że każdy człowiek jest naszym bliźnim. Jedną z pierwszych oznak wejścia w nierzeczywisty świat jest podzielenie ludzi na swoich i na wrogów i znalezienie wielu argumentów za poglądem, że tych z drugiej strony barykady nie trzeba już miłować. Gdy Adam i Ewa zasnęli w grzechu, zaraz potem zaczęli oskarżać. Jak zabezpieczyć się przed snem, który zatrzymuje w drodze do świętości? Tylko przez kontakt z żywym Jezusem. On mówi do nas przez Biblię, podczas modlitwy, trwania w ciszy. On budzi nas przez kierownictwo duchowe, rekolekcje, spowiedź. Trzeba z pokorą słuchać krytyki naszego postępowania, Niekiedy da nam to więcej niż przyjęcie bukietu pochwał. Trzeba w pokorze przyjmować i odczytywać te sytuacje, które w pierwszej chwili nazywamy nieszczęściem. Krzyż jest nam dany dla naszego ratunku. Wielu z nas każdego ranka doświadcza, że przebudzenie to może nawet najtrudniejszy moment w ciągu dnia że wiąże się czasami z dość dynamiczną walką myśli, argumentów za tym, by wstać i za tym, by leżeć. W życiu duchowym bywa podobnie. Sen kusi tak mocno. Niech niezliczony zastęp wszystkich świętych będzie dla nas wsparciem i zachętą do przyjęcia w nasze życie słów świętego Pawła. Zbudź się o śpiący! a zdzajaśnieje Ci Chrystus. Amen.